Wrogiem to są niebieskie świetniki, Z policyjnej kliki Wstrzyki? Głupi tylko łyka Tu LSA, LSA, LSA, LSA Ostrucka liryka Nasza muzyka rok 06 masz chęć Kręć lolkutony Towar jest dobry Towar jest sprawdzony Mocno kopie holenderskiej konopie Koją nerwy nasze Kończę lolka gaszę Nowy tekst w Przelewam myśli z wyjebaną Lancą na korzyści z tego Ty pytasz dlaczego? Mówię ci tak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 Sprawnie umysł swój ćwiczek. Czy ćwicisz ty też, a jak nie, to tego ci życzę. Myślę, że my życie nigdy nie zaprowadzimy w kicie gdzie przegięcia kurwa, mać bywają bycze. I nie, a żeby nie było, ja nie zamilczę. Na wszystko, co poważne, my złożenie jest wincie Poczekaj chwilkę, zobaczysz pracę, co jej ma za drugie piętro. 2006 roku z kiełkiem. Podwóra produkcja daje ci nie przez pomyłkę. Potencjomer w dziurę w napierdala ze ściastynkiem. rap, kocham, z nim jadę non-stop. Chcesz dukać na to, toż tych ty kurwo, won't stop. Dobrze ci radę, lepienie, ci życiu pod brod. Bo dostaniesz chuja do dupy, nie wiadomo skąd Czy rozumiesz, że jest błąd? Czy rozumiesz, że jest błąd? Czy rozumiesz, że, że, że, że, że jest błąd, że już chwile, w których patrzysz samolubnie Żyje się z tobą ludziom, my się nie my trudniej Niście i nawet będzie jeszcze tak później Człowiek żyj luźniej, kurwo, przez ciebie bluźniej Nie da wiary w ciebie, chociaż bywa różnie Ja nie da wiary w ciebie, kurwa, chociaż bywa różnie! sprawnie umysł ćwicza, a ty ty też A jak ty do tego ci życzę Myślę, że my życie nigdy nie zaprowadzi Jak i czekiem czekiem Czekiem kurwa, wadźmy mają mydzę Ty zamienia Ci się sprawnie umysł w wyśach, nie też A jak ty do tego ci życzę Myślę, że my życie nigdy nie zaprowadzi Jak i czekiem czekiem czekiem Czekiem kurwa, wadźmy